Bajki i baśnie świata O strasznym żmiju i trzech braciach Kołodzieju, drwalu i bartniku Baśń białoruska Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy Może przed lat tysiącami W głuchej puszczy nad czarnymi wodami Było sobie królestwo wężów Panował tam król żmij, potężny, długi chyba na sto łokci, z paszczą smoka. Był on nieprzyjacielem słońca i księżyca, i gwiazd. Nienawidził świata i krył się w ciemnych pieczarach i grotach wyżłobionych przez wody rzek i jezior. Za każdym razem, kiedy wypełznął na powierzchnię, to słońce, to znów księżyc i gwiazdy raziły jego oczy przywykłe do mroku. Wreszcie postanowił Żmij zaczaić się na te nienawistne światła, porwać je i uwięzić w swych podziemnych jaskiniach. Kiedy słońce o zachodzie stało niziutko nad ziemią, Żmij wyprostował swoje skręty, sięgnął łbem sklepienia niebieskiego, porwał słońce w paszcze i ukrył je głęboko pod ziemią w swym królestwie. Następnie zaczaił się na księżyc a potem już co noc porywał po kilka gwiazd z firmamentu, aż w końcu niebo stało się ciemne i puste jak otchłań. Wielkie to było nieszczęście dla wszystkich ludzi. Zamiast jasnego słonka, lśnienia gwiazd, zamiast księżycowej srebrnej poświaty zawisła nad całą ziemią czerń nocy. Na skraju puszczy żył pasterz Kostryn i jego trzech synów. Najstarszy był kołodziejem, średni drwalem, a najmłodszy bartnikiem. Synowie mieli rzeczy do nich ojciec. Jeśli wy nie zabijecie żmija i nie uwolnicie słońca, księżyca i gwiazd, to nikt na świecie jak długi i szeroki tego nie dokona. Jesteście najsilniejsi i dzielni. W was cała moja nadzieja że jeszcze nim oczy zamknę, słonko jasne na niebie zobaczę i te gwiazdki mrugające i księżyc srebrny jak sierp. – A no spróbujemy z tym żmijem, tatku, kiedy taka twoja wola? – powiedzieli synowie ojców, pas się pokłonili i poszli na pastwisko. Najstarszy wybrał sobie konika karego, średni kasztana, a najmłodszy siwka. Bracia dosiadają koni, biorą łuki, napinają, długo mierzą, mierzą, mierzą, aż trzy strzały wypuszczają. Jedna strzała wypuszczona z łuku kołodzieja utkwiła w pniu sosny, druga drwala w białej brzozie. Zaś trzecia bartnika na dębie się chwieje. Kołodziej, brat najstarszy, ruszył przed siebie aż do boru sosnowego zaszedł. Drwal, brat średni, ruszył na lewo i w białym brzeziniaku konia swego zatrzymał. Najmłodszy, bartnik, swego siwka aż do zielonej dąbrowy pognał. W sosnowym borze drzewa szumią, szumią, czubami kołyszą. Zobaczyły najstarszego syna kostrynowego. – o, patrzcie! Kołodziej na koniku, karym z łukiem na plecach i z maczugą w dłoni. Pewnie chce się ze żmijem bić. Szepcą sosny jedna do drugiej i szczytami chwieją na wichrze. Trzeba go przestrzec, toć on z drzewami za pan brat. Piękne koła dla ludzi toczy. Dzięki niemu wiele naszych sióstr szeroki świat zobaczyło, dziwów się napatrzyło. Niech dalej nie jedzie, bo zginie. Nie on pokona wężowego króla. Młoda sosenka przy ścieżce rosnąca zakołysała się gwałtownie, aż konik kary dęba stanął. Gdzie pędzisz? Stój! Zawracaj co prędzej! Tam zguba! Krzyczy sosna. Konik, jako że wszystkie zwierzęta, mowę roślin i drzew rozumieją, usłyszał przestrogę. Ani prośby, ani groźby nie pomogły. Nie ruszył się z miejsca, stał jak przykuty do ścieżki. Najstarszy syn kostrynowy rad nierad do domu zawraca i ojcu wszystko po kolei opowiada. Konik kary mi się zaparł w ziemię. Czterema nogami i ja ani rusz. Nie chciał dalej jechać. Com go naprosił, namolestował. Na koniec i batem go popędzałem. Wszystko na nic. Widać mi nie pisano żmija zabić martwi się kołodziej. – Eee, widać ci, synku, nie pisano, mówi stary kostryn i brodę siwą gładzi. W białym brzeziniaku brat średni drwal swego kasztanka wstrzymuje i luzem na trawę puszcza. Niech sobie stworzenie wytchnie po długiej drodze, niech popasa przed walką. Konik trawkę szczypie, a uszami strzyże i każdy szmer łowi. Słyszy, jak brzuski rozmawiają między sobą. – Patrzcie, patrzcie, to chyba średni syn kostryna pasterza, do naszego zagajnika zawitał. Ciemno tu choć oko wykol, odkąd rzmi słońce skrad, ale poznałam go. Toć częstym on gościem w boru, stare pniaki karczuje, drzewa toporem ścina, Uj, Boimy się go wszystkie w bryziniaczku, jak przed śmiercią trzęsiemy listkami ze strachu. Ale po co on łuk na plecach nosi i maczukę w dłoni? Pewnie się na żmija wyprawia. Nie wie, że zguba go tam czeka. W wężowych oplotach zginie. Ale konika nam żal. Musimy go przestrzec. Konik mowę drzew rozumiał, więc kłusem wraca do swego pana, ubem go trąca, jakby o coś prosił. No widzę, że dobrze się już sobie popasał. Śmieje się drwali, dosiada wierzchowca. Teraz koników skok leć do pieczary, żmija. Woła. Ale co to się dzieje? Kasztanek ani rusz nie chce jechać naprzód. Tylko ogonem po bokach tłucze, jakby się od gzów oganiał. Uszy tuli i rży przerażone. Nic nie pomagają prośby i groźby. Koń się czterema nogami w ziemię zaparł i z miejsca nie rusza. Kiedy jego pan za bat chwycił, konik dęba stanął i pognał galopem z powrotem. Tylko ziemia spod kopyt ucieka. Dopiero przed chatą kostry stanął. Cóż miał robić średni brat? – Zgarbiony, ze wstydem, wchodzi do ojcowskiej zagrody. W izbie na ławie siada i wszystko ojcu po porządku opowiada. Musi mi nie było pisane zabić żmija. Kasztan nijak nie chciał tam jechać. Mruczy drwal pod nosem. Tak, synku, stary kostryn odpowiada. Musi nie było ci pisane. Wyrusza syn najmłodszy kostryna. Na siwku aż do zielonej jedzie dąbrowy. W ciemności dęby stoją wielkie jak domy i liśćmi szeleszczą. siwy kuszami strzyże i słucha, co mówią. – Kto tam na koniu siwym jedzie? pyta dąb dębu. – Czy to najmłodszy syn kostrynowy? – Tak, to on. Dęby gałęziami potężnymi kołyszą. To Bartnik. Znamy go dobrze. Często miód podbierał dzikim pszczołom w lesie. Ule im budował. Nowe roje osadzał wtedy, kiedy jeszcze słońce świeciło i gwiazdy błyszczały nocą na niebie. Ale po co on łuk na plecach nosi i maczugę w dłoni? Czyżby na żmija szedł? Nie wiesz ani strzałą z łuku, ani maczugą króla wężów nie ubije. Musi rój pszczół prosić o pomoc. Tylko pszczoły mogą żmija pokonać. Hej, siwku, stój! Huknął z całej siły rosły dębczak i dla pewności trącił konika gałązką. Jedź na lewo, nad jezioro. Tam odnajdziesz na brzegu pień spruchniały, a w nim bać pszczelą. Powiedz pszczołom, żeby twemu panu pomogły. One też żmija nienawidzą, bo przez niego nie mogą nektaru i pyłku z kwiatów zbierać. Miodu nie mają i głód je czeka. Siwyk uszami zastrzył i skopyta popędził w stronę jeziora próżno jeździec go wstrzymywał. Koń jako szalały rwał leśną przesieką. Dopiero nad jeziorem zwolnił biegu. Zaczął obwąchiwać pnie drzew rosnących nad brzegiem. Wreszcie stanął i zarżał trzy razy. Zdumiony jeździec cugle szarpał. Chciał go zawrócić przemocą, ale koń, jakby nie czuły na rozkazy pana, znów zaczął rżeć po trzykroć. Aż echo poniosło się po lesie. Widać, pszczoły zrozumiały końską mowę, bo nagle zachuczało, zabrzęczało wokoło i z barci wyleciały tysiące pszczół. Zatoczyły krąg nad jeźdźcem i pofrunęły prosto do jaskini żmija. Siwek za nimi wskok, teraz już jeździec nie musiał z nim walczyć. Sam pędził w stronę królestwa wężów, jakby mu skrzydła wyrosły. Jechali niedługo, jechali niekrótko, ale tyle, ile im jechać wypadło, aż stanęli przed jamą żmija. Pszczoły w chmurę się zbiły u wejścia i rządła szykowały do ataku na wroga. Siwek zarżał dziewięć razy. Za dziewiątym razem z jaskini smoczej z czarnej pieczary wychynęła straszna, płaska głowa żmija. Na czole lśnił mu w mroku diadem królewski. Ktoś mnie zakłócać, mi spokój w mym domu. Zasyczał wąż złowrogo i zaczął pełznąć zwolna po ziemi, zwijając i rozwijając pierścienie swego cielska. Najmłodszy syn kostrynowy porwał łuk i zaczął miotać strzałę za strzałą, ale żadna nie trafiła potwora, bo w mroku trudno było Bartnikowi wycelować. Siwek ze strachu drży i potnieje. Żmij pełznie coraz szybciej, szybciej, już jest blisko, jeszcze chwila, a zadławi i jeźdźca, i konia. Bartnik maczugą ciska prosto w łeb wężowy, ale drzewce odskoczyło od czaszki żmija jak od żelaza i na pół się rozłamało. Ach, no to teraz śmierć pewna, myśli syn najmłodszy. Chyba, że Siwek zdoła umknąć potworowi, byle mu nie spojrzeć w oczy, bo wtedy nikoń. Ni ptak, ni człowiek, ni żadne stworzenie nie ostanie się żywe. Będzie stało z na półmartwe z przerażenia. Tak straszną moc mają wężowe oczy. Czuje Bartnik, że jego siwek już krokiem się nie ruszy. Stężał cały ze strachu. Widać, czarż mija już zaczął działać. Wtem zachuczało wokoło, zabrzęczało. Jakaś ciemna chmura rzuciła się na węża. Zgasło światło bijące od jego diademu, potężne ciało skomiotało się bezsilnie, nie wiedząc, gdzie wróg, co je tak dotkliwie rani. Jeszcze chwilę rzmi wściekle walił ogonem o ziemię, aż dudniło w całym lesie, aż wreszcie zwalił się pod drzewo bez życia. Pszczoły zaczęły tańczyć w powietrzu z radości. Ptaki ucichłe w mroku rozdzwoniły się pieśnią weselną, Las ożył, drzewa rozszumiały się od krańca po krańc puszczy, niosąc wieść o śmierci strasznego potwora. Najmłodszy syn kostrynowy do pieczary wężowej śmiało stępuje, słońce, księżyc i gwiazdy uwalnia spęd i na wolność wiedzie. Zaraz też słoneczko w górę pofrunęło i na niebie zawisło promieniami złotymi świat cały oświetlając, a za nim w ślad pomknął księżyc z gwiazdami, by nocą ziemię swym blaskiem obdarzyć. Oj, była też na ziemi radość, było wesele. Wraca syn najmłodszy do chaty rodzinnej i ojcu swemu staremu w pas się kłania. – Witaj syneczku – Kostryn powiada. Wiedziałem, że któryś z was musi żmija zmóc. No i też go zmógł. Nie jam go zmógł, ojcze, ale pszczółki małe, rzeczę najmłodszy i ten mój siwek ulubiony. Gdyby nie ich pomoc, żmij by mnie połknął wraz z koniem, a na ziemi panowałby mrok i smutek. O nie.